Nie muszę ciebie szukać, dzięki ci, bo odpukać. Wiem jak słuchać, wiem co mam mówić, Ciebie sam ci tylko robić, żeby robić to sens. Walce na słowa nie wystarczy, rzucasz pysem Liryka i bity potrzebne są jak ręce Jointy i żonki. zawsze chcesz się tego więcej Pieniądze i tak jak ty tutaj nie bądzę, Nie bądź tu jak ty, kiedyś tyś o tym, tyś śpisz Ej, chodź się zbliż Mam tylko ręka frymu, wory dymu, tekepczynów i bieg wrogu skurwy synów Mam serce, które kocha ludzi, bo to jego wrocha To Do dobry dziwek nocha pomysły z drugiego oka Oka opalanty, co my chcieliście z kantem Adelantem Pamiętam was na kureckich zakrętach Liczę na swe ruchy, żomięk dużo dają duchy Pamiętasz słowa złości? To jesteś w sierdze gości Loga, TDW, Ls, słyszysz chłopak z mówić i bo bądź z rów, na w nartach w boku twędzi, w boku śmierdzi A ja głodny wiedzę, o refleksach stówmyj twierdzę Jestem głodny, wody w Polsce. jestem głodny Europy, jestem głodny, na dotyk jestem głodny Spodnej pierdolonej ciaszki Jak to jest, że to wszystko to chemia Stany zabawy, chęć kurwa przyprawy Przyprawiaj mój stan, dzimko Zdejmuj majski, ryj tylko zatni Bo zepsujesz mi imprezę Jeżeli wiesz nie że wspólnego to z pacjerzem Choć modlę się o to, aby ktoś mnie nie zabił